Na początek powiem o mediach mówiących. Są to media, które udostępniają duchom swoje narządy mowy, skróty głosowe. Media takie bardzo często w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, co mówią. Tak naprawdę pomimo to, że medium takie nie śpi, jest w pełni świadome, to bardzo rzadko zachowuje w pamięci to, co powiedziało, więc mówi, ale nie wie co mówi i nie pamięta tego, co mówiło. Często takie media mówią o sprawach, które wykraczają poza ich zwyczajne myśli, poza ich zakres wiedzy, czy y, mówią zdania, które przekraczają ich inteligencję, więc to pokazuje, że medium takie nie mówi samo y, z siebie właśnie, z głowy tego, co ono chce powiedzieć, tylko... Manifestuje się przez nie jakiś duch. Muszę tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że czasem jest przypadek taki, gdy głos medium się zmienia. Więc właśnie mówi jakaś tam osoba, i znaczy mówi jakiś tam duch, i ten duch zmienia, y, zmienia właśnie dźwięk głosu. Więc to jest kolejne potwierdzenie tego, że to właśnie duchy się manifestują przez takie medium. I to by było na tyle, jeśli chodzi o media mówiące. Jeśli natomiast chodzi o media leczące, na początek powiem o tym, na czym w ogóle polega ten proces leczenia takich mediów. Otóż polega on na przesyłaniu fluidów. I tutaj mu musimy rozdzielić yy, dwa rodzaje takich mediów. Jeden rodzaj są to media, które to przesyłają można by powiedzieć swoje fluidy, swoją energię życiową drugiemu człowiekowi, więc yy, ktoś jest chory, no to takie medium dajmy na to przykłada ręce do bolącego miejsca i właśnie odejmuje tą chorobę jednak jak mówiłem, korzysta ono z własnych sił, więc jest to bardzo wyczerpujące i później medium musi długo dochodzić do właśnie do tej swojej poprzedniej formy. Jeśli natomiast chodzi o drugi rodzaj, to są to media, które to pośredniczą w przesyłaniu tych fluidów. Właśnie ze świata duchowego, od duchów, one wysyłają fluidy i przez to medium, jak przez taki kanał, on te fluidy trafiają do potrzebującego. Media takie mogą, właśnie jak wspominałem, leczyć za pomocą jakiegoś dotyku, gestu, czy czasem nawet spojrzenia. Ktoś by mógł powiedzieć, że media leczące są... to tak naprawdę są magnetyzerzy. Otóż nie należy wrzucać do jednego worka magnetyzerów i mediów leczących, ponieważ są to dwa rodzaje zdolności, pomimo tego, że mają wiele wspólnych, yy, wspólnych cech. Medium leczące polega na właśnie spontanicznym leczeniu, natomiast magnetyzer, jeśli potrafi oczywiście, no to może uleczyć w każdym momencie. Magnetyzer może leczyć tylko i wyłącznie za pomocą tam, nakładania rąk i innych takich, a tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, może nawet takie medium leczące może nawet leczyć za pomocą spojrzenia. Więc no to pokazuje, że może mają wiele, wiele wspólnych cech, jednak są to dwa rodzaje tych zdolności. Istnieje takie zjawisko, które polega na tak zwanym magnetyzowaniu wody. Polega ono na tym, że medium bierze w ręce dzbanek, właśnie dzbanek tej wody i przesyła do niego fluidy, tym samym zmieniając jakby chemiczny skład tej wody, przez co otrzymuje ona jakieś leczące właściwości. W filmie Nasz Dom, który to jest ekranizacją książki o tym samym tytule, spisanej przez Chico Xavier'a, duch Andre Luiz w ten sposób magnetyzuje dzbanek wody, który to stoi przy bardzo chorym, yy, tak naprawdę umierającym człowieku, którego to właśnie lekarze nie byli w stanie nijak zdiagnozować, nie wiedzieli co mu jest, nie mogli mu nijak pomóc, więc tak naprawdę czekała na śmierć. A Andrzej właśnie zmienił ten skład tej wody, dał we śnie temu choremu, Znak tutaj jest nawiązanie do mojej poprzedniej audycji, w której to mówiłem o mediach widzących, właśnie gdy widzimy kogoś we śnie. To właśnie ten chory zobaczył Andre Luisa, który to mu powiedział, że ma wypić ten cały dzbanek wody. Obudził się, wypił, a rano wstał zdrowy rzeźki i po chorobie nie było śladu. Ktoś może się zapytać, tak naprawdę na, na czym polega to przesyłanie fluidów? Gdzie to trafia? Jak to może choremu pomóc? Otóż każda choroba tak naprawdę zaczyna się, yy, można powiedzieć, w ciele duchowym, czyli w tym łączniku pomiędzy, półmaterialnym łączniku pomiędzy duszą a ciałem materialnym. Więc tam pojawia się choroba i ona wtedy przechodzi na ciało materialne. A właśnie te, to przesyłanie fluidów... Oczyszcza ciało duchowe, przez co i później to rzutuje na ciało materialne. Tutaj przy okazji muszę wspomnieć o tym, że istnieje tak zwane stowarzyszenie lekarzy-spirytystów, które to właśnie zrzesza ludzi, którzy to do, dążą ścieżką filozofii spirytystycznej, jak i właśnie leczą, czy leczą przez tą fluidoterapię, jak to się właśnie nazywa, czy inne rodzaje, o właśnie o innym rodzaju o tzw. mediach chirurgach będę mówił na kolejnej audycji przy okazji mówienia o mediach specjalnych. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten wykład. Był to czwarty odcinek z serii Mediums. Jeśli ktoś chciałby gdzieś znaleźć więcej informacji, to proszę zajrzeć na stronę spirytystyczną www.spirytyzm.pl oraz odwiedzić forum spirytystyczne, na którym można zawsze zadać jakieś pytanie czy znaleźć wiele ciekawych informacji, www.formspirytyzm.pl Jednocześnie polecam zapoznać się z ofertą jedynej w Polsce księgarni Spirytystycznej www.privail.pl Można na niej znaleźć wiele ciekawych książek, jak i również pierwsze po wojnie czasopismo spirytystyczne pod tytułem Spirytyzm. Wydawane ono jest przez Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych. Jeśli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, bądź też zadać jakieś pytanie, to proszę pisać na adres tomasz.grabarczyk.spirityzm.gmail.com W na następnym odcinku opowiem o mediach somambulicznych oraz o mediach specjalnych. A na koniec cytat, można by powiedzieć klasyk, odnoszący się tak naprawdę do całego naszego sensu istnienia. Cytat ten jest Alana Kardeka, kodyfikatora spirytyzmu. Narodzić się, umrzeć, odrodzić ponownie i wciąż się rozwijać. Takie jest prawo. To by było na tyle, więc dziękuję bardzo i do usłyszenia. Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl